Cześć wszystkim, mam na imię Adrian, mam 27 lat i jestem alkoholikiem Cześć wszystkim, mam na imię Darek, mam 25 lat i jestem alkoholikiem Cześć, jestem Paweł, mam 25 lat i jestem alkoholikiem Alkoholicy, tak, jestem Tak, jestem alkoholikiem Jestem alkoholik Alkoholik Alkoholik Jestem alkoholik Alkoholik, alkoholik, Nie, bo lubię, lubię mieć, czubie, Zostawić się umie, ale nigdy jak zule. Alkoholik z klasą, bez kasy czy z kasą, Z fazą, często pozytywną Piwką, moją używką Piany misz, aktywacja zaczyna się wariacja, dobra jazda Kul parkietu, misz paletu Tu czy tam, czy nie tu, bez gadżetów Lubię się najebać, nie ma co ziemniać, Pały chcą dojebać Mandaty, zapicie w miejscach, które bardzo lubię Przecież nie zawsze jest hajs by popijać w klubie albo barze Najebane twarze, muszą wrażeń bagaż, doświadczeń, melanzo, holika Piwko, winko, jak trzeba to popita Nie zawsze tak będzie, ale trzeba korzystać Jestem alkoholik, alkoholik, alkoholikiem Jestem alkoholik, alkoholik, alkoholikiem Jestem alkoholik Alkoholik, alkoholikiem Pragnie, nie gaszę, więc dlatego piję Się nie kryję, wlewam w siebie te promile To bilet do fazy, gdzie dziwne obrazy Gdzie sam na zakazy, a nogi mam jak kłazy, Piję browar, piję wódkę, z dobrym skutkiem Czasem molo czasem kim się mi udnie. Szukam przyjaciół, bo się zgubiłem Chciałem potańczyć, a zabudziłem. nam mówi, on się powoli zdarza, Ależ alkohol to używka. a dla mnie ważna praca Jestem tym typem alkoholikiem Bo lubię popierać ty gdy idę chodnikiem, bo lubię pasję. to się gdzie atrakcje, gdzie alkohol daje satysfakcję, to rację. Jestem pod wpływem, ulatrzę się rywem, bo widzę te twarze krzywe. Jestem alkoholik, alkoholik, alkoholikiem. Jestem alkoholik, alkoholik, alkoholikiem. Jestem alkoholik, alkoholik. alkoholik, alkoholikiem! Jestem alkoholikiem, mam za sobą ćwierć wieku A przede mną pół litry na stoliku Pania! te ratki, synu, ze mną znane twarze Jestem. Jestem. mi się w pojekaniu płynu Pania. To alternatywa jakaś, moje uzależnienie już nie biewam kaca Ludzie piją, żeby udowodnić swoje męstwo Ja jak se wypiję, to mi się łapie nie Lubię tak posiedzieć, sobie w towarzystwie By nie trzeba było żegnać z liście. liście Pokar dla duszy bywają irytujące Wyrzuty Unienia, kiedy wcześniej kończę Wspania zdrowie Za to warto zawsze To znosi również Za rzeczy mniej ważne są jak każde To picia okazje Dodaj do pana ubana, A otrzymasz prawdę Branża jest zamknięta Tu nie ma miejsca dla nas Tu nie ma miejsca dla was Ale my to ten Problemy mam te same Ścigają mnie za długi Bo w życiu niewskazane Jest nadużywanie budy Na spotkaniach a, a twierdzę, że jest do dupy Ale pierdolę to szczerze I nie okazuje kruchy. Polecie to pijecie Nie chcecie, musicie Robota to głupota a, a, bursting, a picie to jest życie! Jestem alkoholik, alkoholik, alkoholikiem jestem, alkoholik, alkoholik, alkoholikiem jestem, alkoholik, alkoholik, alkoholikiem jestem, alkoholik, alkoholik, alkoholikiem. No i, że, że mnie tu kurwa wyspano na siłę No właśnie kurwa I co? Nie dajcie się tak, To się alkoholizmowi Jebać system